Tak, ją jednak rozumiałem. Nie podzielała moich przekonań i wartości. Nie była tak jak ja przeciwniczką aborcji na życzenie eutanazji, małżeństw jednopłciowych. Występował u niej brak moich zasad, ale może miała jakieś swoje zasady, a na pewno miała własne poglądy. A więc głosowała na... Beło w pełni świadomie, a nie na jakichś tępych bałwanów, którym to mianem czasami im nie obdarzała. Ale trudno, była konsekwentna i brała to na twarz. Nie filozofowała, tylko trach i już. Wartości chrześcijańskie uznawała tylko czysto deklaratywnie, bo to polska tradycja, ale żeby z owych wartości wywodzić konsekwentnie, Konsekwentne ciągi logiczne, a to już nie, to byłoby za dużo i zbyt klerykalnie. Wielokrotnie tak się zdarzało w okolicznościach towarzyskich, że czułem się jakbym puścił do kuczliwego w zapachu bąka. W środowisku teatralno-artystycznym byłem lubiany i uznawany, gdyż aktywnie rozśmieszałem kompanię. I w ogóle byłem facetem, który niesłychanie potrafił się znaleźć Aplauzowi przyzwyczajonego do efekciarstwa audytorium Wicec, rufy, zaskakujące reakcje Wpadanie w czyjeś słowo Tak błyskotliwym słownym szpasem Co za facet, ale ma poczucie humoru Ale inteligentny, tak mówili jej I z uznaniem kiwali głowami Klepali się po udach itp W takim to towarzystwie wypadało mi słuchać salonowo poprawnych kwestii na temat pazerności kościoła, zakłamania świętoszków, faszyzującej działalności tego paskudnego ryzyka i tych wszystkich tępych bałwanów, którzy chcą uchodzić za zwolenników życia Przeciwników cywilizacji śmierci i innych wymysłów gościa z Watykanu, fajnego w ogóle, ale jednak czasami przesadzającego, pewnie z musu, z konieczności, wszak jest przecież niestety, oprócz tego, że prawie swój chłop, a jednak jest równocześnie głową Kościoła, Jana Pawła II. Taki kaczor, ryzyk i cała ta nawiedzona ferajna bez poczucia humoru zbyt poważnie, to jasne, brała wypowiedzi papieża, który był dla wybrańców losu wymarzonym salonowcem w gustownym białym stroju, czasami zaliczającym wpadki ideologiczne przecież każdy inteligentny i wyrobiony światowo człowiek wie że tak naprawdę z gotem można wychrzanić bez pardonu do kosza na śmieci pokazując figę natchnionym frajerom twierdzącym że już w tej galaretowanej substancji są zawiązki wszystkich cech dorosłego człowieka kolor oczu włosów kształty i tym podobnie. Jeśli się ową substancją zostawi w spokoju, to pojawi się nowy człowiek, nasza siostra, nasz brat, nasz bliźni. Przecież każdy inteligentny światły człowiek wie, że ucisk i ograniczanie praw dotyczy nie w ogóle jednostki, ale homoseksualisty, lesbijki, transseksualisty itd. Tylko faszyzujący poplecznicy ryzyka hiszpańskiej falangi i innych takich zbrodniczych formacji mogą sądzić inaczej. Pewna piękna dama, aktorka i poetka, kiedy zacząłem mówić o pożytecznej społecznej roli Radia Maria, wybuchnęła dwukrotnym rykiem zamknij mordę, nie dając mi dokończyć myśli. Nie miałem przy niej prawa do swobodnej wypowiedzi, bo moja wypowiedź była skrajnie niepoprawna. Chciałem mianowicie o roli księdza Rydzyka mówić poważnie. Bez bluzgów i plefania. Kiedy spokojnie W opisanych gremiach Wysłuchiwałem opinii Wzbudzających mój sprzeciw Było wszystko w porządku I byłem nader cool Sympatyczny i w ogóle na wysokim poziomie Ale kiedy uświadamiałem z Moich rozmówców przeciwko Czemu mianowicie jestem To bajka się kończyła jakbym dokonał Publicznej defekacji Rozumiałem jednak Ten tok rozmowy tak zresztą powszechny wśród warstwy inteligenckiej. Głosowałem wręcz odmiennie, ale zaciskałem zęby i szanowałem jej wybór. W końcu zmarnowałem w sensie zawodowym najlepszą dekadę swojego życia, czyli między trzydziestką a czterdziestką, aby jakoś tam się przyczynić do zmiany ustroju na demokratyczny, promujący wolność wyboru wolnego obywatela. Natomiast zupełnie nie mogę sobie poradzić z bardzo bliskimi mi ludźmi, których darzę szczerą sympatią i sprawdzonym w trudnych sytuacjach zaufaniem, uczciwych, o czystych intencjach i sile charakteru oraz ducha, którzy łamią ciąg logiczny wyborów w sposób według mnie drastyczny. Zgadzamy się przecież co do joty w kwestii fundamentalnych zasad wyrażonych w katechizmie Kościoła katolickiego. Szanujemy biskupów i wysłuchujemy, jak mi się zdaje, apelujących o wybór na swoich reprezentantów, ludzi wyznających fundamentalne wartości dotyczące płci, rodziny, a przede wszystkim najpierwszej wartości, jaką stanowi życie ludzkie od poczęcia do śmierci. Mamy tak samo dobre rozeznanie, kto z tak zwanej klasy politycznej jest w stanie zagłosować za ustawowymi rozwiązaniami, które uderzą w te wyznawane przez nas zasady, które w imię poprawności politycznej zakneblują nas, ocenzurują w taki sposób, że każdy kto zająknie się na temat poszanowania życia odpoczęcia, będzie zasługiwał jedynie na miano tętego bawana, albo i jeszcze na gorsze rzeczy. Przecież znamy ów żargon salonowy pełen blich humanitarnego fałszu, pochylający się nad uciśnionymi klasami społecznymi, zwanymi teraz mniejszościami różnego typu. Natomiast ci sami zakłóci rycerze postępu ignorują całkowicie wolność jednostki wolność słowa, wartości dla konserwatyzmu podstawowe. Wolność jednostki bez określeń dodatkowych, jak demokracja bez przymiotników, na przykład demokracja socjalistyczna. Znamy nawet stronę www.sprawdzamposla.pl i wiemy, przy której to partii się czerwienia, przy której zielenia, więc wiemy, która formacja może nam załatwić odmownie, ale za to bardzo poprawnie nasze wspólne wartości. No dobrze, wszystko to wiemy, bo jesteśmy wrażliwi i i znamy nasze duchowe fundamenty. I co? I znowu głosujemy całkowicie odmiennie. Ci bliscy na PO rzecz jasna właśnie tego nie rozumiem. To dla mnie koszmarnie gorzka tajemnica, której nikt do tej pory nie potrafił mi tak szczerze po ludzku wytłumaczyć, podając choćby motywy swojego postępowania. A może jednak wypada mi to powiedzieć, może mam prawo tego oczekiwać, po prostu abym zrozumiał to takiego rozumowania. Красно.